Nazwany przez Górnickiego, Oczaj Duszą, książę Józef jest ceniony nie tylko za rolę w dziejach Polski. W świetnym francuskim i de la Révolution et de l'Empire, Paris 1965, strona 252, wychwalano heroiczny opór księcia Józefa przeciwnie, skończenie przeważającym siłom wroga w bitwie pod Lipskiem. Górnicki w szereg lat po swym wybryku przeprosił za swe kalumnie rzucane na księcia Józefowa. Ciekawe, kiedy P. Baliszewski zdobędzie się na przeproszenie za swoje kalumnie. Konstytucja trzyma ja, krzywdziła, inne narody. Konstytucja trzyma ja. parę stuleci była sławiona zarówno przez Polaków, jak i przez wybitnych cudzoziemców, jako wzór reformy i odnowy. Jeden z najsłynniejszych brytyjskich mówców politycznych XIX wieku, pisarz i eseista Lord Henry de Brookham, współzałożyciel Uniwersytetu Londyńskiego, pisał o Konstytucji 3 maja i generalnie o reformach Sejmu Czteroledniego jako o doskonałym wzorze najtrudniejszej reformy. Słynny amerykański historyk Robert Howard Lord Sławił w drugim rozbiorze Polski Konstytucję Trzymaja jako dziedzictwo, stanowiące bezcenny skarb wartości duchowych. Jeden z najwybitniejszych historyków pruskich XIX wieku Friedrich Raumer pisał w skonfiskowanej w Prusach z powodu swego obiektywizmu książce Polen Suntergangu Padek Polski, jakże wielką przeto jest dla Polaków chwałą, iż umieli nadać sobie konstytucję, w której lepiej, aniżeli w jakiejkolwiek innej próbie tego rodzaju, prawdziwe zasady rozsądku i nauki politycznej zdają się być urzeczywistnione. Dzieło tak piękne i rzadkie zasługiwało na długie życie i otwierało Polsce kolej największej pomyślności. Podwójna odpowiedzialność ciąży przeto na niegodziwych, którzy skalali akt tak czysty, na potwarcach, którzy go osławiali, i na bezbożnych, którzy go zniszczyli. A dziś znajdujemy potwarce Polaka, pseudoeuropejczyka Janusza A. Majcherka, który o tym wielkim akcie polskiej myśli XVIII wieku potrafi pisać tylko piórem maczanym w żółci i jadzie. W sławetnym swym, dziele, w poszukiwaniu nowej tożsamości Warszawa 2000, Majcherek poucza z werwą, że, wychwalane akty historyczne niosły innym krzywdę na przykład Konstytucja 3 znosiła wszelką autonomię Wielkiego Księstwa Litewskiego. Gdyby Janusza Majcherek zdobył się na choć odrobinę lektury na temat Konstytucji 3 Maja, nazwanej w Dziejach Polski pod redakcją profesora Tazbiranie nie bez racji pierwszą na kontynencie nowoczesną konstytucją. Zamiast gromko krzyczeć, jak to Polacy skrzywdzili innych Litwinów, prześledziłby wówczas choćby umieszanego przez siebie z błotem Jasienicy, jak ukształtował się nowy prawny stan stosunków polsko-litewskich w 1791 roku. Dowiedziałby się wówczas, że Sejm czteroletni wcale nie pozbawił państwa charakteru federacji, nadał jej tylko formy ściślejsze, bardziej odpowiadające potrzebom czasom nowych. Można ponadto stwierdzić, że Litwa historyczna nie tylko nie znikła, lecz znalazła się na samym przedprożu ponownego rozkwitu. Dowiedziałby się, że rozwinięciem postanowień Konstytucji trzymających w sprawie charakteru państwa było uchwalone 22 października 1791 roku, zaręczenie wzajemne obojga narodów, zawierające niedwuznaczne stwierdzenie, że prowincja litewska jest czymś jakościowo innym niż Małopolska i Wielkopolska, z których składa się korona. Że Wielkie Księstwo zastrzegło sobie. Iż wszystkie istniejące lub mające powstać w przyszłości instytucje wspólne winny się składać z tej samej ilości Litwinów i koroniarzy, podlegać kolejnemu kierownictwu obywateli jednej i drugiej strony. Równa liczba dygnitarzy egzystować będzie i tu, i tam, pomimo wspólności skarbu fundusze pochodzące z Litwy pozostaną na jej terytorium, w kasie odrębnej. Sejm czteroletni stworzył, raczej pozostawił ramy ustrojowe przydatne dla nieuchronnego renesansu narodowości białoruskiej i litewskiego. Zaręczeniem wzajemnym, obwarował, ułatwił dalsze trwanie poczucia historycznej odrębności Wielkiego Księstwa, którego charakterystyczną cechą była narodowość złożona z wielu wątków. Był to zatem jak gdyby ponowny akt Unii, zawierany jednak tym razem już nie tylko w imieniu dobrze urodzonych. W kilka miesięcy później oficjalny, całego państwa dotyczący dokument Komisji Policji stwierdzał, że opieka prawa rozciąga się według Konstytucji trzymaja na wszystkich mieszkańców kraju. Bogusław Lesnodolski nie wahał się uznać tego stwierdzenia za rewolucyjne w swym wydźwięku społecznym. Struktura wewnętrzna Rzeczypospolitej sprawiała, że każdy krok w kierunku sprawiedliwości socjalnej automatycznie przynosił korzyść narodowościom niepolskim, według Jasienica Rzeczpospolita Obojga Narodów, Warszawa 1972. Gdzież więc tu była rzekoma krzywda, innych, o której rozpisuje się Janusz Majcherek. Temu niedouczonemu autorowi radzę pokornie uczyć się z tekstów bijącego go o wiele głów Jasienicy, zamiast lżyć go i oskarżać o rzekome konfabulacje. Przy okazji przypomnę, że Karol Marx pisał o tej rzekomo krzywdzącej, innych, Konstytucji trzymają, Maja, iż, przy wszystkich swoich brakach Konstytucja ta widnieje na tle rosyjsko-prusko-austraickiej Barbarii i mitten, Inder, Rus, Sis, Barbere, jako jedyne dzieło wolnościowe alzda Zige, Frey, które kiedykolwiek Europa Wschodnia stworzyła. A wyszło ono wyłącznie z klasy uprzywilejowanej, ze szlachty. Historia świata nie zna żadnego innego przykładu podobnej szlachetności szlachty. Prawd tych nie mogą jednak pojąć bezustannie lżący dzieje polski antypolacy typu Janusza Majcherka, nagradzani przez podobnych im, znawców. Fałszywy podział niedawno przeczytałem dość szczególną wizję XIX-wiecznej Polski w tekście Rafała Ziemkiewicza z mitologii Gazeta Polska, z 16 sierpnia 2000 roku. A Autor głosił ni mniej, ni więcej, tylko to, iż niemal cały wiek XIX Polacy przeżyli w dramatycznym rozdarciu. Jedni robili powstania, inni kariery. Tych pierwszych było niewielu, ale wznicane przez nich zadymy rzutowały na historię całego kraju. Ci drudzy sprawili, że Polska przetrwała. Królestwo kongresowe było najbardziej uprzemysłowionym regionem carskiej Rosji, w korpusie oficerskim jej armii Polacy, wedle różnych szacunków, stanowili do 14% stanu osobowego. W cesarstwie austro-węgierskim Polacy dominowali w aparacie skarbowym, za zaborze pruskim gospodarowali i dorabiali się. Z punktu widzenia wszystkich tych ludzi powstania były zbrodniczą głupotą, szkodzącą Polsce. Z punktu widzenia powstańców, wszyscy ci ludzie byli zdrajcami. Zdumiewa ten tak niefrasobliwy podział Polaków XIX-wiecznych na niewielu powstańców psu i organiczników, dzięki którym Polska przetrwała. Tekst Ziemkiewicza, skądinąd tak błyskotliwego publicysty, najlepiej dowodzi, jak bardzo niektórzy ludzie. Nawet wykształceni i oczytani są na bakier z narodową historią. Płacą po prostu koszty, do kształtu, w prl szkołach, gdzie zbyt wiele rzeczy było przemilczanych i zniekształcanych, a tych luk nie zawsze umiano później wyrównać odpowiednią lekturą. Przecież podział Polaków na powstańców i organiczników, tych, którzy chcieli gospodarować i dorabiać się, jest z gruntu nieprawdziwy. I właśnie za pruski, na którego dzieje powołuje się Rafała. Ziemkiewicz, jest tego szczególnie jaskrawym przykładem. Tamtejsi najwybitniejsi organicznicy gospodarowali i dorabiali się, ale robili to nie tylko w imię osobistego wzbogacenia się, lecz w imię gorąco przeżywanego patriotyzmu, który raz wyrażali gospodarowaniem, a kiedy indziej walką na polu bitew. Tak jak to się stało z generałem Desderem Chłapowskim i wielu innymi bohaterami znakomitego serialu Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy. A weźmy na przykład postać Karola Libelta. Uczeń Hegla, Humboldta i Arago walczy w artylerii powstańczej w 1831 roku. Potem staje na czele konspiracji poznańskiej, przygotowuje nowe powstanie 1846 roku, w którym ma uczestniczyć jako członek rządu narodowego. Przez trzy lata siedzi w pruskim więzieniu, jest moment, kiedy mu grozi wyrok śmierci. Później przechodzi do pracy organicznej, jest przez wiele lat posłem do parlamentu, redaguje, dziennik Polski, jest prezesem Towarzystwa Przyjaciół Nauk, gospodaruje na roli. Nigdy jednak nie wyrzekł się sympatii rewolucyjnych i powstańczych, dwa jego synowie wzięli udział w powstaniu styczniowym, jeden z nich poległ. Warto w tym kontekście przypomnieć również interesujące refleksje Morawskiego we wspomnieniach słowi. podział na organiczników i niepodległościowców jest historycznym fałszem.